Wróćmy jednak do prezentowanej książki, próbując dokonać oceny jej roli i znaczenia. Wspomnienia kowieńskie są więc bardzo cennym opracowaniem historycznym, niezastąpionym źródłem wiedzy o stosunkach polsko-litewskich w tym okresie. Zasadniczą cechą i walorem książki jest jej konkretność. Opisywane fakty Autor przedstawia z dużą precyzją i szczegółowością. W swej ogromnej większości są one adekwatne. Jednak generał Stasys Rastikis, były dowódca Armii Litewskiej, który w sposób bardzo dokładny przestudiował wspomnienia kowieńskie, podaje, iż znalazł w nich kilka omyłek. Gwoli ścisłości przytoczymy je za autorem litewskim. Otóż nie może być prawdziwa wzmianka Mitkiewicza, iż 28 kwietnia 1938 roku wizytował on litewskiego ministra obrony krajowej generała Mikolasa Reklaitisa. Wspomniany generał nie sprawował wówczas funkcji ministra. W innym miejscu pułkownik Mitkiewicz podał, iż... Na wyniosłej wieży zegarowej Muzeum Wojska stale pełni służbę wartownik w mundurze weteranów Wojska Litewskiego. Rastikis zaprzecza temu i pisze, że żadnego wartownika na wieży nie było. Widniał tylko na jednym z jej boków metalowy wizerunek rycerza. Inną nieścisłością, której doszukał się Rastikis była wzmianka Mitkiewicza, że grób nieznanego żołnierza zbudowany był z szarych, zwykłych polnych kamieni zebranych na polach wszystkich gmin wiejskich obecnej Litwy. Otóż chodziło nie o pola wszystkich gmin, lecz tylko o miejsca, na których wojsko litewskie stoczyło boje walcząc o niepodległość Litwy. Wreszcie... Czwartą i ostatnią stwierdzoną przez Rastikisa omyłką było wymienione przez Mitkiewicza jako atasze wojskowego Litwy w Paryżu Koniec Polskiego. Oficera o takim nazwisku w ogóle w wojsku litewskim nie było. Natomiast atasze militaire Litwy we Francji i Belgii był pułkownik generał Józas Lanskoronskis, Józef Lanskoroński. Pułkownikowi Mitkiewiczowi musiały się pomieszać te dwa historyczne nazwiska. Te jakże nieliczne, wytknięte przez generała litewskiego nieścisłości nie podważają wartości źródłowej książki, lecz przeciwnie potwierdzają i uwiarygodniają ją, tym bardziej, że we wniosku końcowym generał Stasys Rastikis, który poznał pułkownika Mitkiewicza osobiście i utrzymywał z nim częste służbowe kontakty, Dał bardzo wysoką ocenę i samego autora, i jego wspomnień. Słowa te godne są powtórzenia. Cała książka pułkownika Mitkiewicza jest bardzo ciekawa. Znaleźć w niej można bardzo dużo materiału o Litwie i o wojsku litewskim. Autor jest wielkim patriotą polskim, ale jednocześnie ma wiele sympatii i sentymentu dla Litwy. Odznaczając się bardzo wysoką inteligencją, o nieraz bardzo delikatnych sprawach politycznych pisze bardzo ostrożnie i dąży do tego, aby nikogo nie urazić i nie powiedzieć niczego złego. A tam, gdzie można, nie żałuje pięknych słów i pochwał. Jego wypowiedzi o wojsku litewskim i jego dowództwie są bardzo piękne. Jesteśmy wdzięczni za tak otwarte i szczere słowa. Stasys Herastikis Iwy kiar ir Ismano uzraszu. Wydarzenia i ludzie z mych notatek. Chicago, 1972, strona 493. Tak wygląda ocena książki, jakże kompetentnego recenzenta litewskiego. Ale równie pozytywnie wypada ona w oczach polskich, w podanym w wypadku odwołajmy się do opinii również jak najbardziej kompetentnej do słów Kazimierza Narutowicza, syna zasłużonego działacza polsko-litewskiego Stanisława, a bratanka pierwszego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Kazimierz Narutowicz odegrał również w stosunkach polsko-litewskich szczególną rolę jako poufny i bezpośredni łącznik pomiędzy prezydentem Litwy, Antanasem Smetoną, a marszałkiem Józefem Piłsudskim. A oto, co napisał on we, o wspomnieniach kowieńskich. Czytałem je z bardzo dużym zainteresowaniem i z wielką również, muszę przyznać, przyjemnością. Odniosłem też lepsze, niż mogłem się spodziewać wrażenie, znając autora ze słyszenia i z paru osobistych spotkań w Kownie i w Warszawie. Przyjemne wrażenie robi kurtuazja w stosunku do ówczesnych jego gospodarzy i dążenie do obiektywnego ich zrozumienia. W świetle wspomnień Ulegają też potwierdzeniu doznawane przeze mnie wielokrotnie wrażenia o wykazywanych w stosunku do Polski przez przywódców litewskich objawów, jeżeli nie szlachetności, to przynajmniej pewnej przyzwoitości, mimo doznawanych w ich przekonaniu krzywd, jak ultimatum zajęcie Wilna. Całość czyta się bardzo przyjemnie, a dla tych, którzy tak dobrze pamiętają tamte czasy i strony i wiele wydarzeń z tego okresu bezpośrednio przeżywali – Książka ta jest szczególnie miła i bliska. Z listu Kazimierza Narutowicza do autora wstępu z 12 maja 1970 roku. Niewiele można już dodać do tych słów osób tak kompetentnych i naocznych świadków. Jedno wszakże raz jeszcze warto podkreślić. Wspomnienia kowieńskie pułkownika Leona Mitkiewicza są nie tylko ważnym przekazem źródłowym, ale jednocześnie książką bardzo interesującą, napisaną łatwo i przystępnie, z prawdziwym talentem literackim. Służy ona dobrze sprawie poznania się wzajemnego i zbliżenia polsko-litewskiego poprzez dzielące zatargi i konflikty, a sprawy te w ostatnich czasach nabierają nowego wyrazu i znaczenia. Z tych wszystkich względów można ją z całym przekonaniem polecić czytelnikom. Piotr Łossowski. Warszawa Konstancin w lutym 1990 roku. Wstęp. Litwa przyjmuje ultimatum polskie 19 marca 1938 roku. Wieczorem, 16 marca 1938 roku, odbyła się w Warszawie, niewątpliwie zawczasu przygotowana i zaaranżowana, duża manifestacja przed gmachem Generalnego Inspektoratu Sił Zbrojnych – Gisz w Warszawie. Obserwowałem jej przebieg z okien naszego mieszkania w Alejach Ujazdowskich 3 na 5. Alejami ujazdowskimi w ordynku wojskowym z licznymi orkiestrami, plakatami i transparentami maszerował wielki tłum. Było dużo sztandarów różnych szkół i organizacji społecznych oraz moc transparentów z napisami wybitnie antylitewskimi. Tłum liczył 5-6 tysięcy, przeważała w nim młodzież akademicka i starsi uczniowie szkół średnich, wszyscy z odznakami obozu wielkiej Polski, mieczykami. Były tam również grupy pracowników miejskich Warszawy, pracowników elektrowni, gazowni, straż ogniowa i temu podobne, a także nieodzowny na wszystkich manifestacjach prorządowych strzelec. Oddziały jego przyszły uzbrojone w karabiny. Manifestanci wznosili okrzyki brzmiące z daleka bardzo groźnie. My chcemy Litwy. Wodzu prowadź nas na kowno. Albo też bardziej umiarkowane i pojednawcze, jak na przykład My chcemy Unii Polski z Litwą i temu podobne. Tegoż rodzaju napisy były umieszczone na niesionych przez manifestantów transparentach. Wznosząc gromkie i groźne w swej treści okrzyki, skandując chórem niektóre zdania, tłum traktował całe to wydarzenie wrogą Litwie manifestację, najwyraźniej na wesoło. Najwidoczniej mało sobie zdawał sprawę z wrażenia, jakie podobna demonstracja musi wywołać u obserwatorów cudzoziemskich oraz mało się troszczył o to, jakie jest istotne jej znaczenie. Świadczyły o tym roześmiane, ubawione twarze młodych chłopców, akademików i uczniów starszych klas szkół średnich biorących udział w tej demonstracji. Było między nimi też kilkadziesiąt panienek, przeważnie w czapkach akademickich. Pochód zatrzymał się przed niewielkim budynkiem giszu, gdzie mieściło się biuro marszałka Śmigłego Rydza. Tłum zalał całe Aleje Ujazdowskie od rogu ulicy Nowowiejskiej aż prawie do Pałacu Belwederskiego. Przed budynkiem giszu ustawiły się wszystkie sztandary i stanęli przywódcy tej manifestacji. Te same głośne okrzyki powtarzały się bez przerwy. My chcemy Litwy i wodzu prowadź nas na kowno. W pewnej chwili o zupełnym zmroku na balkonie oświetlonym reflektorkami ukazał się marszałek Śmigły ryc w towarzystwie kilku oficerów, powitany uroczyście hymnem narodowym i głośnymi okrzykami — niech żyje nam, marszałek Śmigły! W zupełnej ciszy rozległ się donośny, trochę skandujący głos — cieszę się niewymownie. Że w tej historycznej chwili serca polskie umieją bić jednym zgodnym rytmem. Jest to ważny fakt. Polska musi być gotowa do wielkich przeznaczeń. Niech żyje Polska! Marszałek śmigły zasalutował tłumowi i oczekiwał reakcji na swe słowa. Reakcja nastąpiła w formie grzmiących oklasków i ponownych okrzyków. Niech żyje nasz wódz naczelny, niech żyje nam. Odniosłem wrażenie, że cała akcja antylitewska, łącznie z manifestacją, była z góry spreparowana przez nasze MZ, pospołu ze sztapem głównym i Giszem. Pierwszy komunikat Pata o Litwie był napisany i wydany na polecenie MSZ. Dziś jest już drugi komunikat, że rząd polski podjął potrzebne kroki dla załatwienia sprawy z Litwą. W Generalnym Inspektoracie Sił Zbrojnych krążą uporczywie pogłoski, bo nikt nie wie nic pewnego, że cała akcja antylitewska, z wczorajszą demonstracją włącznie, została zaaranżowana przez ministra Beka w porozumieniu z marszałkiem Śmigłym. Komunikaty Polskiej Agencji Telegraficznej były zredagowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Prasa zagraniczna, niemiecka, francuska, angielska i szwajcarska donosi o dużej koncentracji wojsk polskich na granicy litewskiej, wymieniając rejony Suwałk i Wilna. 18 marca w Grodnie, Wilnie i Suwałkach odbyły się wielkie wojskowe rewie i defilady, w których brały udział pierwsza legionowa, 19 i 29 Dywizja Piechoty. Suwalska i Wileńska Brygada Kawalerii oraz liczne jednostki Korpusu Ochrony Pogranicza. Chodzą słuchy w Giszu, że do Wilna na lotnisko w Porubanku zostały przerzucone jednostki lotnicze z okręgu warszawskiego i poznańskiego i że rzekomo były liczne kraksy samolotów przy lądowaniu. Nazajutrz po manifestacji panuje na ulicach Warszawy całkowity spokój, ludność nie manifestuje przeciwko Litwie, zachowuje się powściągliwie, raczej wyczuwa się pewną obawę, aby nie spowodowało to wojny. Prasa prorządowa, Gazeta Polska, Kurier Poranny pisze bardzo dużo na temat Litwy, zachęcając rząd Polski do postawienia Litwie ostrych warunków. Późno wieczorem, 18 marca, Radio Polskie nadało wiadomość, że rząd polski wystosował do rządu litewskiego ultimatum żądające w określonym terminie przyjęcia naszych warunków. Zostało ono doręczone posłowi litewskiemu w Tallinie, Estonia, panu Dailide, już o godzinie 21.00. Rano, 19 marca roku 1938, prasa polska podała treść tego ultimatum. Nota domaga się znormalizowania stosunków dyplomatycznych, otwarcia normalnej komunikacji kolejowej i drogowej oraz uruchomienia ruchu telekomunikacyjnego, a także nawiązania stosunków gospodarczych między obu państwami. Minister Beck w swojej nocie... Postawił termin, w którym powyższe warunki mają być przez Litwę przyjęte, a mianowicie 19 marca 1938, godzina 21. A w dniu tym są imieniny świętej pamięci marszałka Józefa Piłsudskiego. Czyż to narzucenie Litwie warunków polskiej ma być pod, podarunkiem, uczczeniem jego pamięci? Czyż nie będzie to brutalnym wymuszeniem siłą zgody Litwy na warunki Polski? Na ten sposób działania marszałek Piłsudski, gdyby żył, nigdy by się nie zgodził. A sprawa wileńska. zaiste niesamowity, makabryczny dar składa jego pamięci minister Beck przez swoje ultimatum dla Litwy. O ile mi wiadomo, o ile znam stosunek marszałka Piłsudskiego do Litwinów i specjalnie do Litwy, nigdy nie zgodziłby się na wymuszenie siłą zgody Litwinów na stosunki z Polską. 19 marca w południe o godzinie 12.30 ukazały się na mieście dodatki nadzwyczajne wszystkich gazet warszawskich z wiadomością o przyjęciu polskiego ultimatum przez Litwę. Natychmiast kupiłem kurier warszawski, w którym komunikat Pata głosił, co następuje. Poseł litewski w Tallinie, pan Dajli o godzinie 11 doręczył posłowi Rzeczpospolitej Polskiej w Tallinie, panu Przesmyckiemu, odpowiedź rządu litewskiego na notę polską z dnia 17 bieżącego miesiąca, której termin upłynął dziś o godzinie 21. .00. Stosownie do warunków, w nocie polskiej zawartych, rząd litewski przyjął ją bez zmian i zastrzeżeń. Po południu i wieczorem tegoż dnia na ulicach Warszawy było rojno i gwarno. Ludność stolicy była podekscytowana wypadkami ostatnich dni. Litwa była na ustach wszystkich. Panuje ogólne zadowolenie, że tak się sprawa zakończyła. Prasa polska uderzyła w inny ton. Zamiast, jak poprzednio, domagać się ostrych środków przeciwko Litwie, teraz piszą same miodowe słowa. Społeczeństwo polskie w Warszawie, a niewątpliwie i w całej Polsce, chciałoby odcyfrować ze zdań komunikatów oficjalnych rządu, ministra Becka, jaka jest rzeczywista prawda, jaki jest głębszy sens i do czego rząd polski zmierza, załatwiając sprawę nawiązania stosunków dyplomatycznych z Litwą, małym sąsiadem Polski, w zaledwie kilka dni po wkroczeniu Hitlera do Austrii. Od paru dni trwają przygotowania do nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską a Litwą. Zostali już mianowani z obu stron posłowie pełnomocni. Posłem Rzeczpospolitej Polskiej w Kowni mianowany został pan Franciszek Harwat, Dotychczasowy poseł RP w Rydze. Posłem Litwy w Warszawie będzie pułkownik litewskiego sztabu generalnego Kazys Szkirpa. Były atasze wojskowy w Berlinie, a ostatnio stały delegat Litwy do Ligi Narodów w Genewie. Nominacja na stanowisko atasze wojskowego przy poselstwie Rzeczypospolitej Polskiej w Kownie Warszawa, 26 marca 1938. Dzień ten przyniósł doniosłe zasadnicze zmiany w układzie całego mego życia. Przyszło to najzupełniej dla mnie nieoczekiwanie. O godzinie 10.30 zatelefonował do mnie major Krzeczkowski, adjutant osobisty generalnego inspektora polskich sił zbrojnych, marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza przekazując mi polecenie niezwłocznego zameldowania się u marszałka. Udałem się na górne piętro Inspektoratu Generalnego Sił Zbrojnych, gdzie mieściło się biuro marszałka Śmigłego. Po drodze pożyczyłem dyżurną szablę i pasek poprzeczny u znajomych oficerów, aby zameldować się przepisowo u marszałka, jednak mój strój nie był przepisowy, brakowało mi orderów. Major Krzeczkowski przyjął mnie z twarzą i miną wszechwiedzącego sfinksa egipskiego, ale nic a nic nie puścił farby. Zameldował mnie u marszałka i po chwili wszedłem do gabinetu generalnego inspektora. Marszałek śmigły ryc wygląda jeszcze młodo, ma dopiero 50 lat. Jest bardzo szczupły, raczej średniego wzrostu, ogolona zupełnie głowa i bardzo duże czarne brwi na wydłużonej twarzy, bez żadnego zarostu. Najciekawsze są oczy marszałka, duże, czarne jak węgiel, błyszczące inteligencją i umiejące patrzeć przenikliwie wprost w oczy rozmówcy. Marszałka Śmigłego znam przelotnie z czasów wojny 1920 roku, kiedy był dowódcą drugiej Armii na froncie pod Lidą. Obecnie z tytułu mej służby w Giszu miałem możliwość Często widywać go z uwagi na prace fortyfikacyjne na Śląsku. Po wysłuchaniu mego służbowego zameldowania się marszałek bez żadnych wstępów oświadczył. Postanowiłem wyznaczyć pana pułkownika na naszego pierwszego atasze wojskowego do Kowna, na Litwę. Mógłbym załatwić to w zwykłej drodze służbowej. Chciałbym jednak najpierw zapytać, czy chce pan pójść na to stanowisko, bo do tej roboty trzeba iść z sercem. Jest to zadanie ze względu na stosunki nasze z Litwą bardzo poważne. Potrzebny nam jest tam oficer, jakim jest pan. Mam wrażenie, że uda nam się załatwić wszystko z Litwą pomyślnie. Może pan nam w tym dużo pomóc, zwłaszcza swoim postępowaniem. W stosunku do tak małych państw jak Litwa trzeba dbać, aby nie urazić w niczym ich dumy, wszakże reprezentować pan będzie na Litwie całą potęgę Wojska Polskiego. Marszałek Śmigły przerwał i patrzył mi w oczy wnikliwie, czekając odpowiedzi. Byłem zupełnie zaskoczony tą propozycją, lecz nie miałem wiele czasu na przemyślenie odpowiedzi. Zdawało mi się, że dotychczasowy przebieg mojej z górą dwudziestoletniej służby wojskowej, służby w linii, sztaby taktyczne, szkolnictwo wojskowe na stanowisku wykładowcy taktyki ogólnej w szkole, wyższej wojennej w Warszawie, dowodzenie pułkiem kawalerii, drugi pułk szwoleżerów rokitnieńskich i wreszcie ostatnio moja praca w generalnym inspektoracie jako pierwszego oficera sztabu, szef sztabu generała Berbeckiego, predystynował mnie raczej na stanowisko dowódcy względnie sztabowe w kraju. W dodatku nie byłem nigdy i w niczym związany ze służbą oddziału drugiego sztabu głównego, a z jego składu osobistego z reguły byli mianowani atasze wojskowi. Toteż moją pierwszą myślą było zwrócenie się do marszałka Śmigłego z prośbą o zwolnienie mnie od zadania w kownie. Wahałem się ciężko w ciągu sekund. Przeważało jednak moje pojęcie o karności i dyscyplinie wojskowej. Przy tym... Na moją decyzję silnie oddziałał mój uczuciowy stosunek do pojęcia i słowa Litwa. Odpowiedziałem więc po, jak mi się zdawało, wieki trwającej chwili milczenia. Panie marszałku, marzeniem mego życia jest, aby Litwa była z nami, z Polską, w pełnej zgodzie. Spełnię, jak umiem najlepiej, rozkaz pana marszałka. Pochodzę zresztą sam z księstwa litewskiego, ze Żmudzi. I mam w sobie trochę krwi litewskiej. — No, niech się pan do tego nie przyznaje, przynajmniej na razie. Na Litwie odparł marszałek Śmigły i mówił dalej. — Sprawa nominacji pana pułkownika na atasze wojskowego w Kownie jest więc załatwiona. Litwa powinna zrozumieć, że jeśli nie będzie Polski, to nie będzie niepodległej Litwy. Jedynym gwarantem rzeczywistej niepodległości Litwy może być tylko niepodległa i silna Polska. Nikt inny nigdy nie zagwarantuje Litwie pełnej niepodległości. Przeciwnie, będą dążyli do jej zaboru. Są to zasady, które trzeba, aby Litwini przyjęli głęboko do rozumu i serca. — Zrozumiałem dobrze, co pan marszałek ma na myśli — odpowiedziałem — a więc jest pan pułkownik naszym atasze wojskowym w Kownie. Poseł Harwat wyjeżdża przed 1 kwietnia, powinien pan wyjechać razem z nim. Niech pan pamięta, co już raz mówiłem, że nie wolno urazić dumy Litwinów. Zamyka rozmowę marszałek Śmigły. Na moją uwagę, że nie znam zupełnie języka litewskiego, marszałek odpowiada, że to nie ma większego znaczenia, ponieważ znam francuski i rosyjski, no i polski, a to wystarczy do porozumienia się z Litwinami. Odmeldowałem się i wyszedłem jako pierwszy w historii Rzeczypospolitej Polskiej atasze wojskowy na Nowej Litwie XX wieku. Jestem prawdziwie dumny, że jako Polak z domieszką krwi litewskiej będę mógł mówić Litwinom, Wojsku Litewskiemu o konieczności wzajemnego porozumienia Litwy z Polską. 28 marca Niedzielę 27 marca przeleżałem w łóżku. Temperatura do 39 stopni i silny ból gardła. Stefa różnymi sposobami, a głównie zastrzykami, omnadyny, doprowadziła mnie do porządku. Także dziś rano miałem już 36 stopni i mogłem pracowicie spędzić cały dzień. O godzinie 8.15 zgłosiłem się u pułkownika dyplomowanego Tadeusza Pełczyńskiego, szefa oddziału drugiego sztabu głównego, po wytyczne w związku z moją nową nominacją. Według osobliwej i skomplikowanej polskiej organizacji szef oddziału drugiego zarazem jest i nie jest przełożonym bezpośrednim wszystkich atasze wojskowych akredytowanych przy obcych państwach. Teoretycznie atasze wojskowi podlegają bezpośrednio szefowi sztabu głównego, lecz z małym dodatkiem i zastrzeżeniem przez szefa oddziału drugiego. Toteż w rzeczywistości wszyscy polscy atasze wojskowi są zależni pod każdym względem, z wyjątkiem dyscyplinarnego, od szefa oddziału drugiego sztabu głównego. Instrukcje pułkownika Pełczyńskiego dotyczyły bardziej szczegółów mego wyjazdu do Kowna i pierwszych tam kroków oficjalnych, aniżeli moich zasadniczych zadań, a zwłaszcza obecnego położenia politycznego. Co do zasadniczego zadania, które uważam za ważniejsze, pułkownik Pełczyński oświadczył mi, że bardzo nam zależy na przekonaniu Litwinów, wyższych dowódców i członków sztabu litewskiego, że nie zamierzamy w niczym czychać na ich niepodległość państwową ani zagrażać niezależności Litwy, że przeciwnie, respektujemy i niepodległość, i niezależność Litwy całkowicie, że pragniemy mieć z Litwą jak najlepsze stosunki oraz że tylko oparcie się Litwy o Polskę daje gwarancję jej niepodległości. W szczególności, Zadaniem moje polegać będzie na nawiązaniu dobrych stosunków z wyższymi przedstawicielami wojska litewskiego i mam to czynić bez zbytniego narzucania się i bez pośpiechu. W dalszym ciągu pułkownik Pałczyński naszkicował pobieżnie obraz powstającego jego zdaniem bloku pomiędzy Rosją a Niemcami, w którym brakuje Litwy przyjaznej Polsce i podobnie jak inne państwa bałtyckie, związanej z nią węzłami porozumienia i współpracy wojskowej. Przy tym pułkownik Pełczyński nadmienił, że Włochy Mussoliniego coraz przyjaźniej spoglądają na Polskę i pragną też z nami bliskiego porozumienia i zapowiedział, że do tego tematu jeszcze powróci, gdy będzie więcej czasu na rozmowę. Jako moje zadanie na najbliższą metę wskazał mi staranie się o złagodzenie złego wrażenia, spowodowanego wśród Litwinów, a w wojsku litewskim w szczególności polskim ultimatum. Niestety pułkownik Pałczyński nie podał mi, jakimi sposobami mam to uczynić. Rozumiałem więc, że mam wolną rękę w tym zakresie. Następnie dowiedziałem się, że sprawy wywiadu wojskowego absolutnie nie należą do zakresu moich obowiązków, że nie będę miał z tym nic wspólnego, a przeciwnie, mam nie dawać najmniejszych podejrzeń, że jako przedstawiciel sztabu polskiego interesuję się wojskiem litewskim. Było mi to bardzo na rękę, gdyż nie znoszę zasadniczo pracy wywiadowczej. Co do moich stosunków z atasze wojskowymi innych państw, pułkownik Pełczyński dał mi następujące wskazówki. Mam być w przyjaźni z Estończykiem, temu ostatniemu pułkownik Sarsen. mam bezwzględnie wierzyć. Z Francuzem mam postępować kurtuazyjnie, lecz ostrożnie i z daleka, bo Francja zrobiła w czasie wypadków litewskich wielkie świństwo. Słowa pułkownika Pełczyńskiego. Wreszcie mam bardzo uważać na to, co robią Rosjanin i Niemiec.